pa Zubyku, ra przepraszam cię za spóźnienie! Kurde, musiałem się trochę ogarnąć! No oh. to musimy pogadać! No dobra, no to co chcesz wiedzieć? Jak kariera Sumy zajebiście, nie mam mnie na żadnej wyjścia. zarobki mam podobne jak opierdalałem mixtape pod w podziemiu W mam standiemu, nie mam żadnych koncertów Nie sprzedaję biletu A już słyszało ktywy, ale nie warto chcą sprawdzać Mam kompleks na rap słyszę, że upadła i na comeback liczę, ale na kawałkach najlepszy jak kasta Jak kasta chcę składać, jasno wyszła masa, kra a jak, a jak kumple Super, pożegnałem się z podwórkiem I nagle mają mnie trupie albo robią mi podwórkę Zostało paru prawdziwych, nie dziwi mnie taki obrót Jak po chwili zniknęli Houdini, Ty nie brałem prosto Jak ci z tym, że picie? W sumie znakomicie, jak trochę się zestresuję Tylko modlę się o łychy week Idzie weekend, ja na każdej bibie czuję się jak inwalida Bo każda to z i nawet nie mogę dotknąć drinka Oni nie wiedzą, czy mi współczuć i czy mogą przy mnie pić A po dwóch godzinach z ludźmi nagle czuję, że chcę wyjść Snach, cek, budzi krzyk, a mój pot Kłamczu, ile prawdy jest w każdym twoim kawałku Kłamczu, kłamczu, nowa osobowość na kolejny album Kłamczu, kłamczu Wszędzie, że ma krótkie nogi Kłamczów, kłamczów To dlaczego jestem taki wysoki? A jak Gola Świetnie rozkapryszona krzyżniczka Do tego ja jej facet, naczelna życiowa pizda Przy kłótni do się nieraz nie kumamy bez słownika Jak jedno coś chce wyjaśniać, to drugie tego unika Taki ying yang, odbijamy piłeczkę jak wingla. Klik blał, znowu padło słowo bez tłumika Po tej zwrotce pewnie odzyskamy balans No jak tam kochanie? Weź już wypierdaj Jak rodzice Dobrze, nie gadamy z trzy tygodnie Chciałem tylko być mężczyzną i w końcu założyć spodnie. Konflikty w naszej spodnie Zawsze były niewygodne, więc lepiej sprawę przemilczeć i może o niej zapomnę Pisze list bardzo długi pisze do taty i Mamy taką sobie pokrzyczymy A z mamą nie pogadamy Hej mamo, fajnie się nam wszystko udawało Ale mamo to smutne, że czasem tylko udawało Jak się czujesz? Ekstra jestem przed takim albumem Co albo mnie stąd wybije, albo skończę na tak Poza stresem, presją, depresją i nałogiem Dostałem wręcz paranoi i jeszcze krzyżyć na drogę A jak zdrowie, do wyrwania mam cztery ósemki Do wyleczenia łeb i w paru zębach muszę wierzyć. A Super, będę w słowach Na mix na albumie. Chcę i rzucić na, na Czyli co? Wygląda na to, że wszystko bia? I to jak niczym bach Robię hajs, robię trap Jestem baks, hur, Wielki raper z Bielska Białej u mnie wszystko git Czytaj u mnie przejebane Kłamczuk, kłamczuk Ile prawdy jest w każdym twoim kawałku Kłamczuk, kłamczuk Nowa osobowość na kolejny album Kłamczuk, kłamczuk A mówili wszędzie, że ma krótkie nogi Kłamczuk, kłamczuk To dlaczego jestem taki wysoki?